Bracia 33 cudowni mistrzowie. W niebo mistrzowie są zgromadzeniem oświeconych dusz, boskich istot i aniołów, którzy poświęcili się niesieniu pokoju i odżywienia planecie. Ci niesamowici mistrzowie przekraczają granice religii i czasu i są gotowi pomagać wszystkim zwracającym się do nich o wsparcie. Ja nazywam ich strażnikami światła. Powodem, dla którego mówię o tym w tej lekcji, jest liczba 33, która jest utożsamiana z jednym z największych mistrzów naszych czasów, z Jezusem. Wierzy się, że właśnie tyle lat przeżył. Jeżeli ta liczba często pojawia się w Twoim życiu, to znak, że strażnicy światła oferują Ci swoją pomoc. Jest wielu mistrzów, których możesz przywołać. Z wieloma połączysz się też podczas kolejnych lekcji. Większość z nich to wielcy mędrcy lub nauczyciele, którzy niegdyś żyli na ziemi jak ty czy ja. Joanna de Arts, Paramahansa Yogananda, Mistrz Budda czy Kuan i In to tylko część długiej listy wspaniałych mistrzów. Każdy odbył duchową podróż, a kiedy ich ciało zmarło, zdecydowali się kontynuować swoją misję z światów. Najprawdopodobniej już masz swojego świętego, nauczyciela. Mistrza czy przewodnika duchowego z niebios. Wiedz, że w tej chwili jest on z tobą i pomaga ci w twojej wędrówce. Wibracja na dziś. Dzisiaj zwrócisz się do w niebo mistrzów, duchowych przewodników i oświeconych nauczycieli, którzy są blisko ciebie. Nawiąż z nimi swobodną rozmowę. Podziękuj za bliskość, przewodnictwo i pomoc w zrozumieniu najnowszych lekcji życia. Powtórz sobie to, co już wiesz, nie jesteś sam w tej podróży, wspiera Cię i prowadzi światło. Przyjmij je do siebie z następującymi słowami, witam i przyjmuję pomoc wszechobecnych nauczycieli. Jestem wdzięczny za świadomość, że w niebo wstąpieni mistrzowie wskazują mi drogę. Wspaniale jest czuć wsparcie w mojej podróży. Dziękuję Wam, Duchowi Przewodnicy. Za pomoc w zrozumieniu mojego miejsca. Dziękuję Wam, boscy mistrzowie, za pomoc w przyjęciu darów i lekcji. Tak zatem jest. Podziel się wibracją, akceptuję świadomość duchowych przewodników towarzyszących mi w podróży.